No dobrze, to co? Będziemy dzisiaj rozpoczynali dziewiętnasty rozdział dziejów apostolskich. No mogę. No, czytaj. Dziewiętnasty rozdział dziejów apostolskich. Stało się zaś, gdy Apolos przebywał w Koryncie, że Paweł przeszedł obszary wyżynne i przyszedł do Efezów. Tam spotkał jakiś uczniów. I zapytał ich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście, a oni do Niego nawet nie słyszeliśmy, że jesteś, że jest Duch Święty. Zapytał więc, w czym więc zostaliście zanurzeni? Odpowiedzieli, i Jana. Wtedy Paweł powiedział im, Jan zanurzył w chrzcie Opamiętania, mówiąc ludowi, żeby uwierzyli w Tego, który idzie za Nim to jest w Jezusa a gdy to usłyszeli, zostali w imię Pana Jezusa a gdy Paweł włożył na nich ręce stąpił na nich Duch Święty mówili też językami i prorokowali było zaś wszystkich tych mężczyzn około dwudziestu. Dwunastu. przepraszam. Dwunastu, dwunastu, dwunastu, dwunastu, dwunastu. Dwunastu. Po wejściu zaś do synagogi przez trzy miesiące z ufną odwagą głosił, rozprawiał i przekonywał o Królestwie Bożym. Gdy jednak niektórzy upierali się przy swoim, odmawiali wiary, i wobec tłumów znieważali drogę Pana, odłączył się od nich. Oddzielił uczniów i codziennie rozprawiał w szkole tyranosa. A to działo się przez dwa lata. Także wszyscy mieszkańcy Azji, zarówno Żydzi, jak i Grecy, usłyszeli słowa Pana. Bóg też przez ręce Pawła dokonywał niezwykłych Dzieł mocy. Także nawet chustki lub przepaski, które dotknęły jego skóry, noszono na słabych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. Także niektórzy z wędrownych egzorcystów żydowskich próbowali wzywać imienia pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy. Mówiąc, zaklinam was na Jezusa, którego głosi Paweł. A było siedmiu synów, niejakiego skewasa, arcykapłana żydowskiego, który to, którzy to uczynili. Wtedy zły duch odpowiedział im, Jezusa znam. I wiem, kim jest Paweł, lecz wy kim jesteście? i rzucił się na nich człowiek, w którym był zły duch. Pokonał obu i pobił ich tak, że nadzy i poranieni uciekli z tego domu. Stało się to zaś znane wszystkim Żydom, jak i Grekom, którzy mieszkali w Efezie. Padł strach na nich wszystkich, i wywyższono imię Pana Jezusa. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało swoje poczynania. Znaczna też liczba spośród tych, którzy trudnili się czarnoksięstwem, poznosiła księgi i poli... paliło. A je. Podpaliło je. I podpalali. Popalo, a je. Paliło. A u mnie jest tak właśnie. <grym> zacznie zacznie zacznie e, e, jakoś, no, paliło. A je. Ale w ogóle paliło. Błąd fabryka no, Tak. No, pewnie tak. Wobec <grym <drukarski>. <grym> tak. Wobec wszystkich. Wobec wszystkich. Gdy podliczono ich wartość, odkryto, że wynosiła ona 50 tysięcy srebrnych monet. Tak zgodnie z potęgą Pana. Słowo rozprzestrzeniało się i umacniało. Po wypełnieniu się tych rzeczy, Paweł postanowił w duchu przejść przez Macedonię i Achaję i udać się do Jerozolimy. Mówił potem, gdy się tam znajdę, trzeba mi i Rzym zaliczyć. Wysłał zaś do Macedonii dwóch spośród posługujących mu Tymeteusza, Tymoteusza i Erastosa. Sam natomiast przez jakiś czas pozostał w Azji. Mniej więcej w tym czasie doszło do niemałego zamieszania z powodu drogi pana, gdyż pewien złotnik imieniem Demetriusz, wytwarzając srebrne przybytki Artemidy, przynosił rzemieślnikom niemały zysk. Zebrał ich oraz przy tym samym pracujących i powiedział mężowie – Wiecie, że z tej pracy jest nasz dobrobyt a widzicie i słyszycie, że nie tylko w Efezie lecz prawie w całej Azji ten Paweł przekonał i odwiódł znaczny tłum głosząc, że nie są bogami ci, którzy za sprawą rąk powstali zagraża nam zaś nie tylko to, że nasze rzemiosło pójdzie w niesławę, ale i świątynia wielkiej bogini Artymidy zacznie być brana za nic i dojdzie do tego, że ze swej wielkości zostanie odarta ta, która czci, którą czci cała Azja oraz cały zamieszkały świat. Gdy to usłyszeli i stali się pełni gniewu, zaczęli krzyczeć: Wielka jest Artemida Efezjan, i całe miasto napełniło się żawą. Ruszyli jednomyślnie do teatru, porywając z sobą Gajusza i Artytarchosa, Macedonijczyków i towarzyszy podróży Pawła. Zaś Paweł chciał wyjść do ludu, uczniowie nie pozwolili mu. Również niektórzy z Azjarchów, będący mu przyjaciółmi, posłali do niego i prosili, żeby nie narażał się pójściem do teatru. Różni zatem różne rzeczy krzyczeli, bo zgromadzenie było w nieładzie, a większość nie wiedziała, dla jakiej przyczyny się zeszli. Z tłumu zaś zgodnie wskazano na Aleksandra, wypchniętego naprzód przez Żydów. Aleksander zaś dał znak ręką i chciał się bronić przed ludem. Lecz gdy rozpoznali, że jest Żydem, Jeden głos rozległ się z ust wszystkich. Krzyczano prawie dwie godziny. Wielka jest Artemida Efezjan. Gdy zaś pisarz uspokoił tłum, powiedział mężowie, Efezjanie, kto z ludzi nie zna miasta Efezjan jako stróża świątyni, wielkiej Artemidy oraz posągu, który spadł od Zeusa. Ponieważ jest to niezaprzeczalne, trzeba wam się uspokoić i nic pochopnie nie czynić. Przyprowadziliście bowiem tych mężczyzn, którzy nie są ani świętokradcami, ani bluźniercami naszej bogini. Jeśli więc Demetriusz i rzemieślnicy, którzy są z nimi, mają przeciw komuś sprawę, to odbywają się sądy, są, są też prokonsulowie i niech jedni drugich pozwają. Pozywają. Jeśli zaś czegoś więcej żądacie, zostanie to załatwione na prawomocnym zgromadzeniu. Narażamy się bowiem na oskarżenie nas o dzisiejsze rozruchy, gdyż nie ma żadnej przyczyny, dla której moglibyśmy zdać sprawę z powodu tego zbiegowiska. Po tych słowach rozwiązał zgromadzenie. <śmienicza> nie, nie Nie. Nie. nie, podać, to tak, nie. tak, jak nie. demonstracja to... No, no. to szukupy, nie? <śmienicza> A więc widzimy, że do Koryntu, w którym Paweł był wcześniej, udał się, czy pozostał raczej tam, Apollos, hmm. który już poznał lepiej drogę pańską. Natomiast Paweł ruszył dalej na południe, zszedł do Efezu. i czytamy, że tam znalazł jakiś dwunastu uczniów. I najwyraźniej w trakcie rozmowy z tymi uczniami wyszła kwestia obecności w ich życiu Ducha Świętego. Zobaczcie, w jaki sposób tutaj to jest sformułowane. Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście. Czyli jakby w tym stwierdzeniu wydaje się takie przekonanie, że jeśli człowiek wierzy, rozumiem, w domyśle w Chrystusa, w to, co Pan Jezus zrobił, no to na następstwem tego jest otrzymanie Ducha Świętego. I tutaj oczywiście z tego wiersza nie da się wywnioskować, czy natychmiast, czy <śmiech> tuż po to nie jest jednoznaczne. Natomiast to, co jest jakby oczywiste z tego, że każdy wierzący człowiek powinien wiedzieć, że otrzymał Ducha Świętego. Powinien mieć świadomość tego, że jest w nim Duch Święty. Tak? Paweł pyta Koryntian, czy nie wiecie, że Duch Boga mieszka w was? Czy nie wiecie, że jesteście Bożą Świątynią? Mhm. Czyli jakby to jest coś, co wierzący powinni wiedzieć. wiedzieć. Mhm. I teraz y, oni mówią, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Więc y, cóż to za uczniowie, którzy nie wiedzą, no że jest Duch Święty. No właśnie, no jak to przecież w Starym Testamencie były. Najwyraźniej nie byli to z Testamentowi wierzący. Być może byli to spłogan jacyś uczniowie. To Czemu? nie jest spodzianek, kto to był. Więc być może byli tak jak Apollos, zaznajomieni tylko z chrztem Jana, bo o tym dalej mówią. Więc Apollos widzimy też wierzył w Jezusa, ale to, co wiedział o Jezusie, było bardzo nikłe. Było właśnie związane ze zwiastowaniem Jana i z chrztem, którego Jan udzielał. I ci najwyraźniej są w podobnym położeniu. Że są w jakiś sposób uczniami, to słowo uczniów najprawdopodobniej wskazuje, że są uczniami Jezusa, chociaż może oznaczać też, że byli uczniami Jana, ponieważ jedni i drudzy byli jakby w jednym kierunku, tylko że ci z Jana no, to byli na samym początku. Dopiero to były zapowiedź przyjścia Jezusa. Natomiast no, widać, że są nieświadomi podstawowych kwestii, czyli to jest, myślę, taki ciekawy przykład ludzi, którzy potrzebują pomocy, potrzebują wyjaśnienia, tak jak Apollos zresztą. Czytamy, że z mocą nauczał o Jezusie, chociaż znał tylko Nowy. I Bóg posługiwał się nim. Bóg działał przez Apolosa, nawet kiedy on jeszcze nie był świadomy. Ale kiedy uświadomiono go, no to prawdopodobnie jeszcze bardziej owocnie pracował. I w Koryncie tam dalej tą pracę, którą Paweł zapoczątkował, kontynuował. Do tego stopnia, że później miał wielu zwolenników, którzy się dzielili tam na Apolosowych. Więc oczywiście to nie jego wina. Tylko tej tej. tej no, niedojrzałości, Koryntian. Natomiast no, tutaj mamy przykład kolejnych ludzi, którzy w jakiś sposób idą za Panem Jezusem, być może są nazywani uczniami, więc mówię, to w jakiś sposób sugeruje, że coś wiedzieli o Jezusie, deklarowali się jako uczniowie, natomiast nawet nie wiedzieli, że jest Duch Święty. Więc kolejne pytanie w co zostaliście ochszczeni czy zanurzeni? A można by było w coś innego być ochrzczonym? No, <śmiech> no, tak no to dla mnie to dziwne. Nie, coś nie jest, jest, no, nie, to przez, przez pokuty, wszystko mhm. Więc oni mówili, że przyjęli Chrzest najwyraźniej, bo tutaj, więc to musiało wynikać z czegoś. To jakby te pytania nie są takie typowe. Tutaj wiadomo, że mamy tylko jakieś streszczenie, jakieś główne myśli z tej rozmowy, więc najwyraźniej oni mówili o tym, że jakiś chrzest przyjęli, więc pytają, jaki chrzest? Co to za chrzest? No, chrzest Jana. I teraz, po raz kolejny, tutaj to już jest któryś raz w dziejach apostolskich, nie wiem, czy to zauważyliście, ale kilkakrotnie jest to powtórzone, że Jan chrzcił wodą, a Jezus chrzci w Duchu Świętym. Więc co prawda jest chrzest w Jezusa w wodzie, ale jakby istotą widzimy jest zanurzenie w Duchu Świętym. To zanurzenie w wodzie ma oczywiście znaczenie, natomiast istotą jest bycie napełnionym Duchem Jezusa. Byciem człowiekiem, który żyje w Duchu Jezusa. To jest Nowe Przymierze. To jest ta zupełnie nowa era Kościoła. I, I tak, to się wiąże z przemianą serc, z przemianą natury. To jest to, o czym prorokowali w Starym Przymierzu. Prorocy zapowiadali, że Duch wyleje swego Ducha na wszelkie ciało, że, że nastąpi dramatyczna przemiana w naturze i też w doświadczeniu Boga. Widzimy, że cały Nowy Testament podkreśla to życie chrześcijańskie jako życie w duchu, życie według ducha. W wielu, wielu miejscach, listach apostolskich znajdujemy te wezwania, aby nie postępować według ciała, czyli własnego ludzkiego, naturalnego. Tych wszystkich możliwości, które mamy jako ludzie i często to słowo ciało też, wiecie, ma tą konotację grzechu, słabości tego właśnie stanu upadłego człowieka, ale mamy żyć według Ducha Bóg. Więc to jest no, podstawowe pytanie. tak? I teraz skąd mamy wiedzieć, że otrzymaliśmy Ducha? Skąd mamy wiedzieć, że no, ten duch faktycznie w nas jest. Oni nawet nie wiedzieli, więc no, byli totalnymi ignorantami. Ale gdyby nas ktoś tak zapytał, czy otrzymałeś ducha świętego, gdy uwierzyłeś, co byśmy powiedzieli? I skąd wiemy, że otrzymaliśmy? Jak skąd to wiemy? No to jakiś wywnętrzny przymiany. Na pewno się, to to się, czuje, <grym <grym <grym się tak. czuje No coś <grym> się tak. czuje tak? Tylko czuje czy odczucia to. to są takie spolegliwe. No. Czy możemy nie, na odczucia polegać? Bo to prawda, ja się tak. z tym zgadzam, że tak. towarzyszą jak czuję, temu. Na... jak szukam czegoś Duchu Święty, proszę cię, hmm. powiem, jak to znajdę się, tak się i tak się cieszę, dziękuję, że to jest nie możliwe. Ja to czemu opowiadam i naprawdę to działa. Że ja czuję, że duch. Święty jest ze mną. Mm -hmm. Ja czuję jego obecność. Ja Na ale czym polega to jak, to? jak to czujesz? Jak, jak byś to opisała? To no właśnie, czuje? to jest <grym <grym <grym to nie do opisania. Pewnie nie da się opisać. Ale, ale to jest naprawdę coś wspaniałego. Naprawdę, ja to ja czuję. Ja że też Duch Święty A A, to, to też. Mam takie, że jak mnie przekona, muszę pokutować. Mm -hmm. A no to właśnie też, taka jest no. prawda, bowiem no. na przykład, że coś nie powinnam tak powiedzieć, albo tak się zachować i wieczorem Boga, przepraszam, sama, bym sama z tego nie mogła, tylko właśnie był Święty mi oświeca i mówi, że, że to, to nie było dobre, mhm. tak nie powinnaś zrobić i musisz przeprosić czy coś. Mhm. Ale ja nie wiedziałabym tego, bym tego nie wyczytała z drugiej strony. Mhm. To znaczy, a ja, a ja Jeśli nie... moje sumienie mhm. zaczyna mnie oskarżać, ja wiem, że coś źle zrobiła, to ja według tego, jak przeczytałam, to to Duch Święty mnie bo to też jest też ważne. Że nie muszę wymyślać, że to jest przez słowo, tak. Ja myślę, że Duch Święty też ożywia to słowo. Kiedy czytam kiedyś, jak czytałam na samym początku, kiedy chryciłam Biblię, jak się tam zaczęłam nawracać wiele, wiele lat temu, to to słowo było ożywione. To też robi Duch Święty. Wiem, że to, jak to powiedzieć, ona leżała na Biblia w domu wiele lat i ja mogłam ją oglądać, przyglądać, czytać. Ona, ona była taka dla mnie święta, nietykalna. Mm. A kiedy, wtedy, kiedy Duch Święty zaczął działać, mm. jak ja otworzyłam to słowo, ożyło. Mm -hmm. Naprawdę, wiem, że każdy to słowo we mnie uderzało. Znaczy mm -hmm. ja zobaczyłam totalnie swój grzech i, i właśnie tak kiedyś opowiadałam, że idę ile prostu piekła, mm -hmm. ja Wręcz mnie oskarżało. Ale nie tak, że mnie ja się załamywała, tamtych, mm -hmm. tylko że była do Boga. Mm -hmm. Mhm. Ja miałam podobne doświadczenie mhm. co Ewa po prostu kupiłam sobie Biblię i zaczęłam czytać, tylko no, czytałam tak bardziej jak, no nie wiem, tak jak się czyta i te greckie, tego mhm. typu rzeczy i na przykład otworzyłam sobie Ewangelię Jana i czytam ten początek, mówi nie no, jakiś bełkot, ja nic z tego nie rozumiem no muszę tak, tak ta. no więc no, zacznę od początku czytać no od Starego Testamentu i doszłam tam do jozłego, doszłam y, i zaczęłam tak zaglądać w ten Nowy Testament. No i w tym tam nawróciłam się. No mhm. otwieram tego Jana. Wszystko wiem. Mi... Mhm. Może nie wszystko, ale rozumiem. Tak. Dla mnie to, to, to słowo jest żywe. Mhm. Mhm. Mhm. No. Także. Czyli ten to. Ten, ten, ten, ten, tak, ten, ten, to nasze święty, tak. doświadczenie nowego narodzenia, prawda? To nasze doświadczenie, no bo teraz. Jak wytłumaczyć tą zmianę, która w nas nastąpiła? To, to, to zmianę nastawienia do Boga, do ludzi, do siebie samego, do świata. To wszystko w nas się zmieniło, kiedy narodziliśmy się z Ducha Świętego, kiedy narodziliśmy się z Boga. I tutaj myślę, że w ten sposób przede wszystkim upatrujemy tej obecności Ducha i otrzymania Go Chociaż dalsza część tutaj pokazuje, że gdy Paweł modli się o nich, to oni, czytamy, że wstępuje na nich Duch Święty w trakcie modlitwy i zaczynają mówić językami, a inni prorokować. Czyli tutaj oni mają takie nadprzyrodzone doświadczenie tego stąpienia na nich Ducha Świętego, podobnie jak apostołowie w dzień Pięćdziesiątnicy i później ci w domu Korneliusza. W domu Korneliusza. Więc pytanie, czy no to, co oni tutaj przeżywają i to, co apostołowie przeżyli w czasie wylania ducha w dzień Pięćdziesiątnicy, czy właśnie ci poganie w domu Korneliusza, czy to, to cudowne tutaj, ta cudowna manifestacja Ducha Świętego jest jedynym niebudzącym nie wątpliwości znakiem napełnienia. Wiecie, że niektórzy tak myślą i tak nauczają, że to jest odrębne doświadczenie po nawróceniu. że Doświadczenie jest... Tak, no w kręgach charyzmatycznych jest taka nauka, że najpierw Nawracamy się i tutaj też oczywiście Duch Święty jest obecny, ale jest jakby właśnie takie kolejne jakieś konieczne doświadczenie, które powinno się zamanifestować w jakiś taki cudowny, nadprzyrodzony sposób, jak tutaj mówieniem językami, prorokowaniem czy wizjami, czy innymi jakimiś <śmiech> przeżyciami. No i mamy tych kilka fragmentów w dziejach apostolskich, gdzie rzeczywiście widzimy tego typu manifestacje. Natomiast no, musimy zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście są to konieczne przeżycia i czy bez nich no, możemy wątpić, że ktoś otrzymał Ducha Świętego, jeśli na przykład mówi językami nie prorokuje cokolwiek to znaczy, bo to też słowo szerokie obejmuje różne aspekty przemawiania w natchnieniu ducha. To jest jeden z takich kluczowych fragmentów, na który charyzmatycy powołują się w nauce o chrzcie w Duchu Świętym. Więc no jak jak to będziemy wtedy o tym rozmawiać, jak to, jak to rozumiemy. Czy zgadzamy się z tym, czy nie zgadzamy się z tym? Jeśli się nie zgadzamy, to dlaczego? jeśli się zgadzamy, no to czy, czy mamy to doświadczenie? Jak że oni zostali urszczeni tak? czyli mhm. pamiętania. Można hmm. no, powiedzieć, że jest to chrzest jednoznaczny z przyjęciem pana Jezusa jako Raczej nie. Właśnie ten chrzest Janowy to był chrzest na odpuszczenie grzechów w takim sensie wyznania grzechów i przygotowania drogi pańskiej. Jan mhm. mówił: Po mnie przyjdzie ten, który będzie zanurzał w duchu świętym i w ogóle. Mhm. Czyli, był Czyli tutaj. Drugi chrzest, prawda, żeby... Tak, tutaj ten chrzest Janowy był zapowiedzią Jezusa. On wskazywał na Jego rychłe przyjście. Natomiast widzimy, że później uczniowie chrzcili już w imię Ojca, Syna i Ducha. Jezus ich posyłał, aby oni chrzcili w imieniu Jezusa. Czyli już był kolejny chrzest. I tutaj Jezus nie, nie kontynuował tej tradycji chrztu Jana. Ten chrzest był innym chrztem zresztą nawet do, do Jana przyszli i mówią, teraz zobacz, on więcej chrzci, czy właściwie jego uczniowie niż, niż twoi uczniowie. Nie? Czyli tutaj była, był, był pewien kolejny etap. I tutaj oni również widzimy, że najpierw zostają ochrzczeni, zanurzeni w imię Pana Jezusa. Czyli jakby tamten chrzest nie jest chrzten w imię Pana Jezusa, tylko tutaj są dopiero chrzczeni. I po tym chrzcie Paweł wkłada na nich ręce, i zstępuje na nich Duch Święty w taki widzialny sposób. Więc yy, z jednej strony można by powiedzieć, że widzimy trzykrotnie w dziejach apostolskich pewien, yy, pewien, pewien wzorzec przeżycia tego napełnienia Duchem Świętym w taki niezwykły sposób, chociaż w domu Korneliusza nastąpiło to przed chrztem wodnym, gdy słuchali Piotra nagle Duch Święty na nich stąpił i zaczęli prorokować no, no, no, no, no, Z drugiej strony to był też znak dla Żydów, nie? że do nich, potem oni potem rozpoznali, że właśnie też na Pogan właśnie tak. tak. Czyli tutaj to... Duch Święty i, No i widzieli, że skoro go przyjął, no to jak teraz ich nie obszyść, Tak. Nie? I no, to, czyli no, czyli tam... tam to to to by by... Właśnie <coughs> to też usunął właśnie ten mur, który jest był między Poganami a Żydami i zwojba właśnie czynimy jedną. Ja tak myślę mm sobie -hmm. też, kto przekonał tych, którzy przychodzili do chrztu Janowiowi, że są grzesze mm -hmm. i mm -hmm. Tak. uznawać. No to muszę w Duch Świętych przekonać. Więc to działanie Ducha jest działaniem już od samego początku, prawda? Mhm. To nie jest tak, że Duch Święty zaczął dopiero działać po, po dniu Pięćdziesiątnicy. W Starym Testamencie wielokrotnie mhm. widzimy Duch Jachwę działający w różnych sytuacjach. w no, różnych... był pośród nich mhm. też. I, i, I na ludzi zstępował, i, tak, i w ludziach no, działał. Więc to nie jest no, tak, no, tak no, że... Na wybranych ludzi. Tak, no, było na to rzadkością. Mhm. Tak, tak. Było to rzadkością, nie było to powszechne. Tutaj widzimy w Nowym Przymierzu, jest to dla wszystkich. I jakby to jest zasada, że każdy wierzący powinien mieć tą pewność otrzymania Ducha Świętego. I wręcz Paweł naucza w swoich listach, że jeśli uwierzyliśmy, może zobaczmy do listu do Efezjan, pierwszego rozdziału, jeśli dobrze pamiętam. Efezjan 1. 7 albo siedemnaście. Tutaj wcześniej, trzynastu wiersz. Mówi tak. W nim i wy usłyszeliście słowo prawdy. Ewangelię o zbawieniu waszym. W nim też, uwierzywszy, zostaliście zapieczętowani Duchem Obietnicy. Świętym, dosłownie. Mhm. Czyli, jakby tutaj Paweł wiąże ich e, słuchanie z wiarą i zapieczętowanie Duchem. To jest ściśle związane. Chociaż... To nie wyklucza tego, że uwierzyli, a następnie zostali zapieczętowani. To jakby nie jest znowu jednoznaczne. Więc wielu w tych wypowiedziach jest założenie, że wszyscy wierzący, wszyscy odrodzeni, wszyscy idący za Chrystusem są zapieczętowani, są napełnieni Duchem Świętym, są świątynią Ducha. Natomiast widzimy w tych przypadkach, w dziejach apostolskich, że czasami jakby ta wiara w Jezusa i doświadczenie napełnienia Duchem Świętym nie było jakby w tym samym dosłownie momencie, ale gdzieś był jakiś proces. I mamy też wezwania później do tego, żeby, Paweł pisze w piątym rozdziale Listu do Efezja, abyśmy nieustannie byli napełniani Duchem. I widzieliśmy też w dziejach apostolskich, że oni zostali napełnieni w dzień Pięćdziesiątnicy, w drugim rozdziale, ale w czwartym rozdziale modlą się po tym, jak zostają tam zastraszeni przez faryzeuszów i, i, i, i starszych żydowskich i zostają ponownie napełnieni Duchem Świętym. Więc Myślę, że nie jest to coś jednorazowego. Nie jest to coś, co zawsze ma ten sam wymiar. Myślę, że jeżeli rodzimy się z Boga, to rodzimy się dzięki działaniu Ducha. Co nie oznacza, że już mamy wszystko, to wszystko, czego potrzebujemy. Myślę, że powinniśmy szukać ciągle pełni Ducha Świętego w naszym życiu. Nie powinniśmy poprzestawać na jakimś jednym to jest, to jest doświadczeniu. Nie to, żeby żyć po życiu. Do wszystkiego. Do służby, do, do pracy, do, do głoszenia o Jezusie. Jezus mówi, otrzymacie moc Ducha Świętego i będziecie moimi świadkami. Więc tutaj widzimy tą, tą, tą, tą, tą szeroką, całą, cały, cały wachlarz działania Ducha Świętego w życiu wierzących ludzi. I jeśli ktoś nie wie, czy otrzymał Ducha Świętego, nie wie, czy ma Ducha Świętego, to jak w ogóle można mówić, że jest w Chrystusie? Jak w ogóle ty dajesz radę żyć? Mm. Jak Ty żyjesz? Na czym Ty polegasz? Jak Ty sobie to wyobrażasz, że bez Ducha Świętego mógłbyś służyć Jezusowi owocnie? Więc myślę, że to, to, to, jest, to są pewne oczywistości dla nas, pewne założenia, które mamy. Natomiast jeżeli człowiek... Może spotkaliście też takich ludzi, ja nieraz spotkałem takich ludzi, którzy mówią, że uwierzyli w Jezusa, ale jak pytam ich, jak uwierzyłeś? Co się zdarzyło w twoim życiu? To to, co mówią, jest bardzo mgliste, jest takie niewyraźne. W tym nie ma jakiejś radykalnej przemiany. W tym, nie ma, w tym nie ma tego, o czym tutaj mówimy, że zaczęli, wiecie, kochać Boże Słowo, że, że faktycznie zaczęli rozumieć to, co Pan do nich mówi. Doświadczyli jakiejś też mocy w swoim życiu, by dzielić się z innymi Ewangelią, że, że, że to już nie jest tak jak kiedyś, że właściwie nie wiedzieli, co mówić, nie wiedzieli, jak mówić i gdy mówili, to to wszystko takie było jakieś słabe, tylko doświadczali, że Duch Święty ich prowadził, że dawał im słowa, dawał im y, jakąś taką moc do, do przemawiania w jego, pod jego natchnieniem. Wiedzieli, że to nie jest z nich, czyli tutaj... Myślę, że, że człowiek, który otrzymał Ducha Świętego, wie, że otrzymał Ducha Świętego. Chociaż można być człowiekiem religijnym i wierzącym w Jezusa, a jednak nie doświadczać tej mocy Ducha. Nie wiem, czy znacie historię Wesleya, Johna Wesleya, który przez lata był misjonarzem wśród Indian w Ameryce Północnej, ale nie miał Ducha Świętego, jak twierdzi. Dopiero kiedy któregoś razu wracał na statku z takimi braćmi morawskimi i w czasie burzy ci bracia morawscy tam się modlili, śpiewali, a on po prostu pełen strachu, że zaraz ta łódź po prostu się zatopi w tego. I on był naprawdę od, przez lata, służył Bogu, głosił Ewangelię. Ale mówi, jak zobaczył tych braci, to mówi, oni mają coś, czego ja nie mam. I poszedł do nich i pyta się, co bracia? Mówi, wy macie, że, że, że wy się nie boicie, że wy tak śpiewacie, że wy tak wy jesteście pełni radości i pokoju i w ogóle nie boicie się śmierci nawet, nie? No i oni właśnie zachęcali go, żeby modlił się o to, żeby został napełniony Duchem Świętym. I mówi, że dopiero wtedy na tym statku tam zaczął się gdzieś tam modlić pod pokładem, wołać do Boga i mówi, że doświadczył takiego pokoju i takiej radości, nie mówił językami, nie miał żadnych charyzmatycznych jakichś przeżyć, ale mówi, że doświadczył czegoś, czego wcześniej nie, prze, nie przeżywał. I potem, mówię, jak zaczął głosić, to widział różnicę. Że już głosił z daleko większą mocą. Reakcja ludzi, mówi, była zupełnie inna niż wcześniej. Wcześniej on pracował, głosił, ale nie miał wielkich efektów. Nie miał, jakby to nie docierało do ludzi. Także tutaj to przeżycie, pomimo jego wiary już w Chrystusa, zmieniło jego życie. I to on nie jest jedyny. Jest wielu ludzi, którzy składają podobne świadectwo jakiegoś przełomowego przeżycia, doświadczenia, napełnienia Duchem Świętym w nowy sposób. To nie znaczy, że on wcześniej w ogóle nie miał Ducha Świętego. To nie znaczy, że nie był odrodzonym człowiekiem. Ale w swoim własnym świadectwie składa no właśnie świadectwo o ogromnej zmiany, jaka nastąpiła na tym statku wśród tych braci morawskich. Tutaj myślę, że patrząc na te różne dziwactwa w tym całym charyzmatycznym zamęcie, możemy niestety wylać dziecko z kąpielą w takim sensie, że jakby nie chcąc brać udziału w tych szaleństwach i głupocie i różnych przejawach raczej cielesności niż duchowości, Czasami widzę wśród ewangelicznych chrześcijan taki strach przed szukaniem pełni Ducha Świętego, że dla wielu ludzi wydaje się, że właśnie obecność, działanie Ducha Świętego to jakieś dziwne rzeczy. No tutaj, w tym fragmencie widzimy, że w tej rozmowie to jest jeden z aspektów w ogóle bycia uczniem Chrystusa. Bycie napełnionym Duchem Świętym i świadomość tego, że jestem napełniony, jestem prowadzony, jestem, Paweł mówi, tych, którzy, których duch Boży prowadzi. Ci są dziećmi Bożymi. Więc jakby to jest fundamentalne założenie. Zresztą mówi, kto nie ma Ducha Chrystusa, nie, nie należy do Niego, nie jest Jego. Więc koniecznie każdy z nas musi być przekonany o tym, czy rzeczywiście jestem napełniony Duchem Świętym. Czy, czy widzę w swoim doświadczeniu moc, która przewyższa moje naturalne możliwości, moje naturalne zdolności? Czy doświadczam Jego działania w moim, moim życiu, w moim osobistym życiu, właśnie w czytaniu słowa, w modlitwie? Paweł mówi, nie wiemy jak się modlić, ale Duch wspiera nas, wspiera nas w niewysłowionych westchnieniach kiedy modlimy się, nawet czasami może nie mamy za wiele słów, ale doświadczamy tego wsparcia od Ducha, tego, tego, tego, tej wewnętrznej Jego pomocy w zbliżeniu się do Boga, w tym obcowaniu z Bogiem. Więc to są rzeczy, które rzeczywiście trudno jest jakoś tak opisać czasami, ale myślę, że każdy z nas powinien badać siebie samego i upewniać się, że że nie jesteśmy ludźmi, którzy mają jakąś taką połowiczną wiarę. Ludźmi, którzy coś uwierzyli, coś przyjęli, czegoś doświadczyli, ale nie są uczestnikami tego bogactwa, które przynosi Duch Święty do naszego życia. I bez Ducha Świętego no, żaden człowiek nam tego nie da. To, to nie jest coś, czego się nauczymy. To nie jest coś, czego, co człowiek nam może dać. Człowiek się może modlić o nas, ale to Duch Święty musi, musi w nas zamieszkać. I, i to jest coś, co wierzę, powinniśmy pielęgnować, i coś, co powinniśmy ciągle rozwijać, coś, o co powinniśmy ciągle prosić Boga, żeby nas napełniał, tą pełnią swojego życia, mocy, mądrości z góry, łaski do służby, owocności, to czytamy to duch udziela, tych różnych darów, jak sam chce ale ten duch musi mieszkać w nas. Jeśli jesteśmy jacyś duchowo zgaszeni, nie mamy pragnienia modlitwy, poznawania Boga, bycia z Bogiem, w ogóle wielbienia Boga, świadczenia o Jezusie, to myślę, że to powinno nas niepokoić. To powinno no, być dla nas wezwaniem do, do, do wołania do Boga, żeby nas Przemieniał na wewnątrz, żeby nas rozpalał, żeby nas napełniał właśnie Duchem Świętym i prowadził nas przez swojego hmm, ducha. Hmm. Mogę? Hmm. Hmm. Nie wiem, może <laughs> Czy można się modlić do Ducha Świętego? Hmm. Czy, bo ja tego nigdzie w Biblii nie znajduję. O, o. Nie, no nie ma w Biblii. Rzeczywiście nie ma ani jednego miejsca, gdzie ktokolwiek modliłby się do Ducha Świętego, czy byłaby nauka się o modlitwie do Ducha Świętego. Niektórzy modlą się do Ducha Świętego, ponieważ on jest przedstawiany jako Bóg, jako osoba Boża. Nie jest jakąś mocą bezosobową, więc niektórzy się modlą. Ja osobiście się nie modlę też do Ducha Świętego. To w sumie, bo nie znajduję takiej no wzorca. W, no w sumie jakby ktoś się modlił w Duchu Świętym do Ducha Świętego. No To, to tak, trochę takie dziwne, nie? Jakby Duch Święty się modlił do Ducha Świętego. Znaczy Dla mnie podstawą jest to, że nie mam żadnego wiersza. Jeśli nie znajduję ani jednego wiersza w Biblii o tym, żeby się modlić do Ducha Świętego, to tego nie robię. Nie dlatego, że uważam, że to jest złe czy coś. Po prostu nie znajduję Biblijnej podstawy. Ja osobiście, jeśli czegoś w Biblii nie widzę, to tego nie robię. No, na tej zasadzie. Chcę być wierny temu, co znajduję w Słowie, Natomiast jak ktoś się modli do Ducha Świętego, ja nie mam z tym jakiegoś problemu, że to mnie gorszy, czy tam uważam, że to jest jakieś niepoprawne. Jest to niebiblijne, ponieważ Biblia tak nie naucza, ale nie sądzę, że jest to coś, co gdzieś mija się z. z, z znaczy, jakby. Chcę to dobrze powiedzieć. To mija się z nauczaniem słowa, bo w słowie takiego nauczania nie ma ale jakby rozumiem, że On jest osobą i że jakby Duch Święty jest jednością z Ojcem Bóg i Szymem. Tak, tutaj nie ma rozdźwięku między nimi, więc jakby też nie widzę tego jako jakiś wielki problem. No. Niektórzy się modlą i jest w historii Kościoła cała tradycja modlitwy do Ducha Świętego, wielbienia Go w pieśniach niektórych jest, jest, zwracamy się do Ducha Świętego więc jakby rozumiem, że tutaj uznając Jego osobowość i boskość, trudno byłoby powiedzieć, dlaczego więc nie mielibyśmy się do Niego zwracać. tak? tak jest to logiczną konsekwencją tego, kim On jest. A z drugiej strony nie znajdujemy znowu takiego przykładu. Dlaczego? Nie? Dlaczego Biblia nie mówi? Więc moim zdaniem to jest, wynika z tego, że dzisiaj Duch Święty yy, skupia naszą uwagę na Jezusie. No tak. Że Jezus powiedział, gdy On przyjdzie, On z mojego weźmie i mnie uwielbi. Więc Duch Święty, tak jak Jezus, kiedy był na ziemi, Jezus skazywał na Ojca. I ciągle chwalił Ojca i pokazywał, jaki jest Ojciec. Mówi, kto mnie poznał, poznał Ojca. A jak ja odejdę, przyśle Wam... Tak, przyślę Wam Ducha, który Was mówi bo na mnie skieruje. Czyli Jezus mówi, że Duch Święty nie będzie kierował uwagi na siebie, ale będzie kierował uwagę na Jezusa. I jakby widzimy w całej nauce Nowego Testamentu, Jezus Chrystus jest centrum. To nie znaczy, że Ojciec poszedł na drugi plan. To nie znaczy, że Duch Święty nie jest ważny. Absolutnie nie. Widzimy, że zarówno Ojciec jest uwielbiony, gdy Jezus jest czczony, i Duch Święty nas do tego uzdalnia, On nas do tego wyposaża. Więc ja rozumiem, że to wynika dzisiaj z posługi Ducha Świętego, że On jest dany Kościołowi, żeby nas prowadzić do Jezusa. A gdy mamy społeczność z Jezusem, mamy społeczność z Ojcem i mamy społeczność z Duchem. Więc tutaj osoba Jezusa jest kluczowa. On jest, czytamy, pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Kiedy mówimy Bogiem, to nie mówimy tylko Ojcem, kiedy mówimy Bogiem, to mówimy o całym bóstwie. Ojcu, Synu i Duchu. A Jezus jako człowiek jest pośrednikiem. Bo jest powiedziane, jest jeden Bóg i jeden pośrednik człowiek. Chrystus Jezus. Człowiek. Czyli Jezus w ciele jest tym pośrednikiem. On jest jak w ciele, tym arcykapłanem. Oczywiście teraz w uwielbionej postaci, w niebie, ale nadal jako człowiek. To nie znaczy, że kiedykolwiek przestał być Bogiem. No zawsze był, jest i będzie Bogiem. Jest wczoraj, dzisiaj ten sam na wieki, bez zmiany. Natomiast jako człowiek przyszedł w czasie i dzisiaj on jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Więc cały nasze przystęp do Boga, całe nasze doświadczenie Boga jest przez człowieka, Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem, ale stał się człowiekiem, w całej pełni człowiekiem. I tu jest ten aspekt Jego pośrednictwa i naszego doświadczenia Boga. Stąd tak jak mówię, moim zdaniem, jeżeli ktoś się modli do Ducha Świętego, ja nie widzę w tym problemu, nie, nie twierdziłbym, że to jest złe, natomiast mówię, nie widzę biblijnego nauczania na ten temat, nie widzę jakichkolwiek wskazówek, żeby to robić. Nikt w Biblii się nie zwracał do Ducha Świętego bezpośrednio w Nowym Testamencie, więc stąd ja osobiście tego nie robię. Ale tak jak mówię, nie, nie, nie ważyłbym się komuś, kto to robi, powiedzieć, że Ty grzeszysz, czy robisz coś niewłaściwego. Nie nie. Po prostu powiedziałbym, słuchaj, nie widzę tego w Biblii, rozważ to, jeżeli, mówię, w jakiejś sytuacji zawołamy do Niego. To jest, to jest Bóg, tak? To jakby tutaj zwracamy się nadal do Boga, do tego naszego jedynego, prawdziwego Boga, który jest obecny w Synu, w Ojcu i w Duchu. Więc no, tak do tego podchodzę. Natomiast na pewno ważne jest to, byśmy nie poprzestawali na tym, czego już doświadczyliśmy, co już jest naszym udziałem. Tak jak tutaj oni oczywiście byli w jakimś miejscu bardzo takim ubogim, moglibyśmy powiedzieć, doświadczeniu Pana Jezusa i zostali poprowadzeni dalej, ale wiemy, że to nie jest koniec tak? to, co oni tutaj przeżyli. To już nie jest wszystko, bo mówię, w nauce apostolskiej widzimy ciągłe wezwania do napełniania tym życiem, które Duch Święty przynosi. Poddawania się Jego prowadzeniu, Jego działaniu. I, i, i zresztą myślę, no, że wiemy to z naszego własnego życia. No, że, że im więcej w nas jest Słowa Bożego, im więcej modlimy się, im więcej zbliżamy się do Boga, to też więcej jest radości, pokoju, więcej wiary, więcej pragnienia właśnie służenia innym, dzielenia się. Więc to nasze zbliżanie się do Boga i trwanie w społeczności, z Nim w duchu, to powoduje, że nasze życie jest jest życiem, a nie jakąś martwotą, no, czy trwaniem. No, to, to, jakąś... to Słowo w nas pracuje. Tak. Bo... Dokładnie. Myślę, że tutaj waga Słowa Bożego jest też y, często niedoceniana w życiu chrześcijan. Że, że Jezus się utożsamia ze Słowem. On mówi o sobie. W, w objawieniu widzimy Go. Że On jest nazywany Słowem Boga. I zresztą Jan też na początku Ewangelii mówi o Nim jako o Słowie. Jezus też wielokrotnie mówiąc, przemawiając, mówi te, te, te słowa, to jest duch i życie, tak? W szóstym rozdziale Ewangeliana mówi słowa, które do Was, mówię, są duchem no, no, i życiem. To też w 17 przecież objawiało, no jest w wersetu przeczytam na przykład, mm -hmm. Objawiłem Twoje imię ludziom, mi dałeś ze świata, którymi byli. I dałeś mi ich, a oni zachowali Twoje słowa, a teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Dałem im bowiem słowa, które mi dałeś, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że wyszedłem od Ciebie i uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Hmm. Tak, hmm. więc tutaj na pewno niezwykle ważne jest, byśmy trwali w Jego Słowie. To jest... Hmm narzędzie, czy źródło zbliżania się do Boga, słuchania Boga, przeżywania Jego obecności. Więc na pewno mamy paralelne te miejsca właśnie w liście do Efezjan i w liście do Kolosa, gdzie w jednym miejscu jest napisane bądźcie pełni ducha, a w drugim miejscu paralelnym jest niech Słowo Chrystusa mieszka w Was obficie". Czyli jakby tutaj jedno i drugie, widzimy, ma też same konsekwencje. Jak porównacie te dwa fragmenty z Bistrude Efezjan są moje są duchem i życiem. Tak. To widzimy, że tutaj ta obecność i działanie ducha jest ściśle związane z obecnością Jego słowa w nas. Więc to jest też coś, co winniśmy praktykować. I tutaj po części też to ma miejsce. Co prawda oni nie dają im Nowego Testamentu do ręki, bo jeszcze nie mają czegoś takiego. Ale wykładają im tą naukę Chrystusa. Mówią im o tym, co Jan zapowiadał i co Chrystus dokonał. Tak? Więc, jakby tutaj, w tym, co oni im przekazują ustnie, jest właśnie to, co my dzisiaj mamy w formie pisanej. Więc tak naprawdę. No, dzisiaj jesteśmy bardziej błogosławieni, bo możemy to, kiedy tylko chcemy i ile chcemy, możemy się tym karmić i, i korzystać z tego. Oni w jakiś sposób byli uzależnieni od obecności tych apostołów, którzy przekazywali te nie, nie słowa był, Nie było Nowego Testamentu, no, oni jedynie mieli swoje ze Starego Testamentu ta, ta. A tutaj, I tutaj wszyscy mieli. No i tutaj mieli ten przekaz ustny, plus później już, wiadomo, spisywano Ewangelię, listy też przepisywano, już rozsyłano po zborach, więc to też, wiadomo, było dla nich tym źródłem pokrzepienia, zachęty, pociechy. My jesteśmy, mówię, w takim dzisiaj dobrym położeniu, że mamy przekłady na nasz język i możemy, ile chcemy tylko, tym się karmić i korzystać z tego i to róbmy. To jest jeden wierzę z takich naprawdę błogosławionych, danych nam przez Boga sposobów doświadczania pełni ducha w naszym życiu. Wróćmy do dziejów. Zauważmy, że oni po wyjaśnieniu przez apostołów im tych, tych spraw wiersz piąty, gdy to usłyszeli, dali się ochrzcić w imię Pana Jezusa. Czyli tutaj widzimy ich nie tylko słuchanie, ale działanie w wyniku słuchania. Mogli posłuchać i powiedzieć, no dobrze, dobrze, dobrze I i, i nic z tym nie zrobić, jak czasami niestety się to zdarza. Tylko kiedy zostali objaśnieni, że to, co mają, to nie jest jeszcze to, co mogliby mieć, no to oni prosili o to, żeby to się wydarzyło w ich życiu. I potem, patrzcie, Paweł nałożył na nich ręce, co też pewnie na siłę tego nie robił. <śmiech> Tylko oni chcieli, żeby się o nich modlił. Pragnęli tego napełnienia duchem. Więc dla mnie jest to też wzór tego, że gdy Bóg do nas coś mówi, gdy rozmawiamy tutaj czy, czy z, gdziekolwiek z braćmi, siostrami, coś nam Bóg objawia, coś dostrzegamy, to powinniśmy pójść krok dalej, powinniśmy się o to modlić. Powinniśmy zawsze prosić Boga, żeby to się ziściło w naszym życiu. Jeśli coś jest praktycznego do zrobienia, tak jak tutaj, pójść do wody i dać się ochrzcić, no to zrobić to. Więc, jeżeli jakieś praktyczne rzeczy poznajemy, no to nie powinniśmy zatrzymywać się na ich poznawaniu, ale praktykowaniu tego, co Bóg nam mówi, że mamy praktykować i robić. Ja na przykład, byłam ochrzczona. Bardzo mi woda do ucha, byłam chora potem, po tym chrzcie i wiecie, miałam takie myśli, nie, coś poszło nie tak, to jest źle, ja, ja to nie jestem w pełni coś tam uchrzczona, nie, nie było tego um, darów, jakby tego mówienia językami nie otrzymałam, o, ta, takie głupie myśli no. człowiek ma. Tak. I wszystkie się pytałam, tu macie dary jakieś i tak dalej, no. Nie, większość osób nie chce jakby tak się wgłębiać w ten temat, ale też słyszałam takie relacje, że ktoś na przykład właśnie w czasie krztu od razu uh -huh. został obdarzony darami i napełniony i tak dalej, więc ja się tak modliłam naprawdę gorąco <grym> o Krzest z Duchem Świętym, bo też to z z Kościoła zielonośrodkowego się wodzę, więc uh -huh. troszeczkę to jest uh -huh. inaczej, prawda? bo zostałam ochrzczona Duchem Świętym, ale te wątpliwości, to, yy, to nawet jak zostałam tym Duchem Świętym ochrzczona, nawet jak ten dar języków otrzymałam i potem takie myśli, a, a, może, a może jakieś bzdury mówię, mhm. może coś tam. I wiecie, że się modliłam i, i, i Panie Boże, proszę, no, czy ja mówię, czy to naprawdę, mhm. czy to są bzdury, to co mówię, czy ten? i wiecie, że yy, pokazał mi Pan Jezus po prostu, za o kogoś się modliłam, hmm. jakąś osobę, to naprawdę to było tak, jakbym ją widziała. Hmm. Mówię, okay, o, tak, teraz już wiem. <ścoughs> to może tak... A, no, to nam... a, a różne jakby takie naprawdę y, niesamowite rzeczy się działy jakby już po samym chście, więc nie powinna mieć żadnych wątpliwości, ale ten diabeł tam coś tam próbuje uzyskać jeszcze w człowieku i namącić. Myślę, że to jest jakby całkiem normalne, to co mówisz. Myślę, że wielu z nas w różnych sferach zmagało się z takim... Chcielibyśmy jeszcze więcej mieć takich jakichś cudownych dowodów hmm. i doświadczeń, ale obawiam się, że to nie ma końca. Ile by ich nie było, te wątpliwości nadal tak się mogą pojawić. No, mamy przykład Izraelitów, okay. którzy oglądali takie cuda i co już wątpili, co już kwestionowali, co róż potykali się o swoją niewiarę i w końcu z swoją niewiarę. Więc myślę, że tutaj jednak jest pewien cud wiary, jest pewna łaska wiary, jest pewne też nasze, nasza determinacja oddania się Bogu której On napełnia nasze serca właśnie tak. Tak. wewnętrznie, tym przeświadczeniem, że jesteśmy dziećmi Bożymi, Tak jak czytamy, Duch Boga poświadcza naszemu Duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I to Królestwo no, jest właściwie największą cudem. Myślę, że też trzeba prosić, modlić się, tak jak, tak jak Paweł mówi, że proście, a otrzymacie, prawda? Toś... Tak. No i te wątpliwości też nas często właśnie pobudzają do gorliwszego szukania Boga, no tak, więc one nie są wcale takie złe w takim sensie, że gorzej jest, kiedy jesteśmy wszystkiego pewni, w nic nie wątpimy i tak naprawdę no, nie przeżywamy tych rzeczy, które wszyscy wokół, wydaje się, przeżywają. Nie? To dziwne byłoby, gdybyśmy, to ja myślę, że często ludzie, którzy właśnie nie analizują albo tak wszystko przyjmują za oczywistość, ale nie jest to zbyt głębokie. Przynajmniej takie jest moje doświadczenie, że jak poznaję ludzi, którzy rzeczywiście yy, no, są tacy poważni i służą Bogu i widać owoc ducha w ich życiu, to często są to ludzie, którzy przeżywają różne duchowe zmagania. To nie jest tak, że oni po prostu tam z niczym nie mają problemów i wszystko jest oczywiste i, i, i takie jednoznaczne. Myślę, że to jest raczej Raczej bym się niepokoił takim stanem człowieka. Może jest jakiś, nie wiem, okres takiej euforii początkowej, kiedy to wszystko jest takie fantastyczne i cudowne. I to jest zrozumiałe. Natomiast jeśli po latach jakby nie widzę jakichś zmagań i takich wątpliwości i różnych doświadczeń duchowych, to zastanawiam się, czy tam jest w ogóle jakieś duchowe życie. Bo myślę, że szatan nas atakuje, to jest jedna rzecz. Dwa, że zmagamy się ze słabością naszego umysłu i ciała. Tutaj mamy do czynienia z rzeczami, które przerastają nasze zrozumienie. Tutaj nie mówimy o rzeczach, które są zrozumiałe dla naszych zmysłów. To są rzeczy, które przerastają zrozumienie. Paweł mówi, to są rzeczy, do których trzeba duchową miarę przykładać. To nie są rzeczy, które człowiek zmysłowy pojmuje umysłem. Tylko to są rzeczy, które duch objawia których oko nie widziało, których ucho nie słyszało, do umysłu ludzkiego to nie wstąpiło. Więc o takich rzeczach mówimy. Mówimy o rzeczach, których naucza duch i które objawia duch i do których duchową miarę trzeba przykładać. Więc często to się wymyka. Nasz umysł gdzieś... Jak kiedyś byłem świadkiem cudu takiego naocznego. Widziałem człowieka, któremu rzeczywiście rosła noga. To nie było takie tam, wiecie, wyciąganie komuś buta ze stopy, tylko miał, normalnie noga mu rosła do tego stopnia, że on aż krzyczał z bólu. Było widać, jak ta noga mu rośnie. Tutaj wydłużała się na moich oczach. Nie? Ja stałem dosłownie metr od niego i widziałem, co się dzieje. Nie? I, I potem ja tam poszedłem i nie mogłem tego pojąć. To jakby, wiecie, wiedziałem, widziałem, ale nie mogłem uwierzyć. Tak umysłowo, umysłowo. Nadal miałem z tym problem. To było tak dziwne, to było tak niezwykłe, że ja po prostu umysłowo się męczyłem z tym. Także no, no są takie doświadczenia, które po prostu przerastają moc naszego umysłu. I, i, i wtedy no, no Trzeba po prostu uwierzyć, nadal trzeba uwierzyć. To, to jakby ja tego nie zrozumiałem, chociaż to widziałem. Nawet to oglądanie się kłóciło z moim jakimś planowaniem. Trzeba mieć dziwne doświadczenie. No. Także to jednak jest kwestia wiary i tego położenia, tej ufności w Panu, którą, którą też myślę z jednej strony ona jest darem Boga, a z drugiej strony jest wynikiem naszego otwarcia się na Boga, naszego złożenia w Nim, tej ufności, którą już nam dał, której już, już nam udzielił. Więc jest to pewien, pewien pogłębiający się proces, chociaż też momentami są te momenty wątpliwości, zachwiania jakichś właśnie sytuacji, które stawiają znak zapytania nad tym, co przeżyliśmy. I tutaj myślę, różne doświadczenia. Patrzyłem właśnie na tych ludzi, którzy niby mówili językami, a potem okazywało się, że to jacyś szarlatani, że to jacyś zwodziciele, że to ludzie żyjący w grzechu, no to gdzieś się te wątpliwości zaczynają budzić. Wtedy się pojawiają normalne pytania. Tak? Co to było? Z, z, o co tutaj chodzi? Nie? Szczególnie na początku wiary człowiek często sobie nie radził z tego typu problemami, które oglądał. Pamiętam takiego, mieliśmy znajomka, który ciągle kradł i lądował w więzieniu. Ale ile razy do niego nie pojechaliśmy, to on się modlił językami. I ja po prostu taki byłem jakiś pokręcony. Mówię, co to jest, nie? nie? Tutaj niby on wierzący do zboru, wiecie, jak tam odwiedzali, było w południu Polski tam lata temu, odwiedzaliśmy go, to on zawsze szedł z nami do zboru i tego, a potem dzwonię do tego pastora, że tam pytam się go, gdzie a już go nie ma, już tam znowu poszedł w świat, nie. znowu gdzieś tam kradnie, znowu coś tam kombinuje. I za każdym razem, co tam pojechaliśmy do niego, to on pokutował, to on wierzył, to się modlił, i był w tamą się, wiecie, nawrócony, gorliwy. A za chwilę po prostu znowu w tym bagnie siedzi. No i co to było, nie? Nie, nie byłem w stanie to... sobie z tym poradzić. Co to jest, nie? Czy on ma ducha świętego, czy on nie ma? Co, co to w ogóle jest za przypadek, nie? Bo nie wiemy, o co mówimy, prawda? To no. jest jakiś język. No. jest, Ale przecież my dorastamy, przecież uczymy się, jesteśmy od niemowlaka w wieży, idziemy teoretycznie do coraz bardziej. Z na mięsku. No właśnie. Zmieniamy dietę. No. Natomiast tak też musimy mówić. być świadomi, że są duchowe doświadczenia i duchowe przeżycia, które nie są z Boga i, i są jakimś niestety produktem czegoś innego. I tutaj myślę, że z jednej strony Pan Jezus mówi, jeśli prosimy Ojca, żeby dał nam chleb, to wiemy, że nie da nam kamienia. Jeśli prosimy Go o jajo, to nie da nam węża. Więc tutaj nie sądzę, że musimy się bać, że teraz prosiliśmy Boga o Ducha Świętego i zaczęliśmy mówić językami i to pewnie diabeł nam coś dał. Myślę, że to jest jakaś, jakaś dziwna logika, bo niektórzy tak to, wiecie, próbują to wyjaśnić. Nie? Ci, którzy nie wierzą w dary duchowe czy coś, Stwierdzą, że albo tam sam coś wymyśliłeś, albo tam coś ci diabeł dał, nie? No nie, ale ja nie prosiłem diabła. Ja prosiłem Boga, Ojca. I na podstawie też tego, co znajduje w Jego Słowie. Więc dlaczego miałbym myśleć, że to skądś inną przyszło? I, i, i, i, i no, nie no, to dziwna logika. Natomiast są takie sytuacje, są takie przypadki, gdzie... No ludzie zostają, wiemy, wprowadzeni w jakieś takie, wiecie, mówienie językami poprzez powtarzaj la la, la czy tam, aleluja, aleluja, aż się język zaplącze, czy powtarzaj za mną, niektórzy nie, uczą innych. No i potem faktycznie taki człowiek ma dylemat, no, bo jak to w ten sposób się stało? że za kimś zaczął powtarzać, albo słyszał, jak tam wokół coś mówią, jakieś sylaby i on też zaczął jakieś tam tworzyć, no to ja rozumiem, że potem może mieć poważny dylemat. Nie? Więc tutaj niestety te różne dzisiejsze praktyki charyzmatyczne, no, dodatkowy zamęt z Panem Bogiem, z Panem Bogiem, wprowadzają i, i, i na pewno tutaj musimy się wystrzegać, takiego pomagania Duchowi Świętemu, żeby ktoś coś dostał od Niego, bo jeżeli On chce dać, to On wie, jak to zrobić i żaden człowiek mu nie jest do tego potrzebny w takim sensie właśnie, jak, jak to dzisiaj czasami się dzieje. I też zastanawiam się nad pewnymi też przypadkami, których też byłem świadkiem. Kiedyś pamiętam taką dziewczynę, żeśmy zaciągnęli na Sylwestra Chrześcijańskiego do Lwówka Śląskiego, na południu Polski. Takżeśmy ją totalnie, wiecie, nie mówiliśmy jej, gdzie, gdzie my w ogóle jedziemy, nie? W pociągu ją poznaliśmy i pytamy, czy, czy gdzieś idzie na Nowy Rok. No ona nie wiedziała, gdzie to my. To chodź z nami, będzie fajnie, taka impreza będzie. No i po prostu ona się dała nam mówić i pojechała z nami tam. No i tam było takie młodzieżowe, wiecie, taki Nowy Rok młodzieżowy. Nie? I ona po prostu, gdzie mnie to zaczyna, Co to w ogóle jest, nie? Na przykład na dyskotekie jedziemy, czy coś. A my zobaczysz, będzie dobrze, naprawdę tego. I ona była na początku wściekła na nas, nie? że co my, gdzie myśmy ją to zaciągnęli. Ale później jakoś tak się prze tego prze przestawiła i mówi, dobra, no to ja oddaję życie Jezusowi. Nie? I potem no tam zaraz ją siostry wzięły tam do jakiegoś pokoju, żeby będą się o nią modlić, jak to, w, to też zielonoświątkowy kościół, nie? żeby została ochrzona w Duchu Świętym, i ona powiedziała, ja tylko, jeśli mam być ochrzczona, to tylko po angielsku. Że, że tylko po angielsku muszę mówić. Nie? Bo inaczej, ja, skąd ja bym wiedziała, że ja jestem ochrzczona w Duchu Świętym? Ja, jeśli mam mówić, to po angielsku. No i ona nie tam się, dany? Tak, tak. Hmm. Chciała mówić językami, ale po angielsku. Ona nie znała angielskiego, nie? Ale twierdziła... Tak, tak chciała, nie? to też było, że to można wybrać. to Ale wyobraźcie sobie, że ona twierdziła, że to przeżyła. Ja, ja tam nie, nie znałem angielskiego, ale tam I love you i tam coś to rozumiałem. I ona coś takiego mówiła. Wyszła naprzód i powiedziała, została na do wyświęca, trzeba mówić publicznie, nie? Tam na tym spotkaniu później. I tam wypowiadała jakieś słowa. Mówiła, nie, ja angielskiego nie znam. Nie wiem, czy ktoś tam był, kto znał angielski, To był w stanie to zweryfikować. Niestety, przypuszczam, że byli, ale nikt tam nic, nic nie potwierdził, nie zaprzeczył, więc było to takie, wiecie, dziwne. Potem jedziemy w pociągu z nią, wracamy następnego dnia. Ona tam do ludzi w przedziale, wiecie, tymi swoimi tam, językami po angielsku mówi i, i, i tam wszystkim opowiada, co się stało, nie? Ludzie patrzą na nią, co za on, na nas, nie? Także historia przedziwna, ale tydzień później do niej pojechałem, żeby z nią porozmawiać i zapytać, jak tam ona tego i ona w ogóle ze mną nie chciała nawet rozmawiać. Powiedziała, że nie chcę tego mojego Jezusa, nie chcę tego, wiecie, to wszystko była jakaś głupota, ściema i ona się wszystkiego wyrzekła. I ja po prostu byłem w totalnym zamęcie. Wyobrażacie sobie, nie? Tutaj niby się nawróciła, niby mówiła językami, a tutaj tydzień później ona się wyrzeka w ogóle Jezusa i nie chce mieć nic wspólnego z tym, co, ja, co tam myśmy jej, że tak powiem, zaserwowali, Nie? Ja byłem totalnie zagubiony w tym. Nie wiedziałem w ogóle co z tym zrobić, jak to w ogóle ugryźć. Nie? I co to było? Co ona tam przeżyła, co, co tam się wydarzyło? Nie wiem, do dzisiaj nie, nie mam odpowiedzi na, na, na, na takie jej przedziwne doświadczenie wśród tego, co tam się działo. Nie? No jeszcze są te doświadczenia, jakby doświadczenie, jeszcze są te dary, na przykład prorokowali tutaj też. Mhm. No, jak może być na przykład szkoła proroków, którą mm -hmm. ostatnio zetknęłam? No, w jaki sposób? Nie, no to to są, to są totalne jakieś pomyłki. Bo w Starym Testamencie rzeczywiście czytamy o jakiejś szkole proroków u Eliasza i Elizeusza. Mm -hmm. Natomiast tam nigdzie nie jest spodziane, że oni uczyli ich prorokować. Jeśli mm. były to szkoły proroków, to najprawdopodobniej byli to uczniowie proroków, którzy. Te proroctwa, które ci prorocy otrzymywali, jak Eliasz, Elizeusz, oni je spisywali czy przekazywali je dalej. Najprawdopodobniej na tym to polegało. Oczywiście pewności nie mamy, natomiast nigdzie nie widzimy, żeby można się było nauczyć prorokować że którykolwiek prorok w Starym Testamencie czy w Nowym nauczył się. Wszędzie jest podziane, że Pan powołał ich. Pan przemówił do nich. Słowo Pańskie doszło do nich. Nigdzie nie czytamy, że oni się czegoś uczyli, nauczyli, więc to jest totalna jakaś tragiczna pomyłka dzisiejszego właśnie charyzmatycznego ruchu, w którym się różne rzeczy uczy, różne rzeczy zdobywa jakimiś krokami. No i też się zastanawiam nad tą dziewczyną, ile tam właśnie żeśmy takich błędów narobili, nie? że ona w ogóle się nie nawróciła prawdopodobnie i to, co tam przeżyła, no to jakieś było coś innego, no, bo jej, jej, jej później, wiecie, zaparcie się Jezusa w taki sposób już definitywny, no, było dla mnie świadectwem, że ona nie jest odrodzoną osobą i nie przeżyła żadnego napełnienia ducha. To wszystko wyglądało autentycznie. Więc to mnie trochę, tak wiecie, przestraszyło przed tym, jak można ludzi wprowadzić w pewne rzeczy po ludzku, chcąc bardzo. Mhm. I tak jak tam była fajna atmosfera, wiecie, fajna muzyka, zabawy tego, nie? No, i ona z tego swojego, z tej swojej złości i, i jakiejś tam wrogości później niby się nawróciła szybciutko. Ale to wszystko właśnie takie połowiczne, takie szybkie. Tam nie było żadnej pokuty, żadnego wyznania, grzechów. Po prostu przyjmij Jezusa i będzie super. Nie? To było takie nawrócenie. Więc ona wiesz, przyjmuje cię, panie Jezu. No, i już, o, chwała Bogu, witaj, wiesz. Takie po prostu naiwne, takie niestety no, młodzieżowe niedojrzałe podejście i, i zaraz, no to teraz musisz być ochrzczona w Duchu Świętym, nie? Ona nawet nie wiedziała, co to jest o tego, tylko powiedziała, będziesz mówiła językami. No i tam krzyczeli nad nią wszyscy językami. no to wybrała angielski. I ona jakoś, znaczy ona tak od razu założyła, że tak musi być i o dziwo coś tam mówiła, ale właśnie czy to nie były jakieś słowa z piosenek, które gdzieś tam słyszała, powtarzała? No nie wiem. Bo nawet sam kojarzę jakieś tam I love you, mówi, no i tam wiadomo, Jesus, I love you nie? i tam jakieś tam tego typu, ale to parę słów, to też nie było, wiecie, że ona jakiś, miała kwiecisty język, tylko powtarzała kilka jakichś tam słów i to tak brzmiało, jakby mówiła językami, nie? No, ale mówię, to było, to mnie czegoś też, mam nadzieję, nauczyło właśnie wtedy już, że, że można na siłę coś komuś próbować dać i można narobić komuś szkody. Pamiętam kiedyś takiego chłopaczka, też takiego Grzesia wzięliśmy z internatu. Taki mój kumpel się nawrócił niby, Krzychu. On był taki narwany, taki wiecie, taki otwarty, nie? Taki, jak to się mówi, ekstrawertyk, nie? I on, yy, i ten Grzesiu totalny introvert, Zamknięty taki, wiecie, cichy, pokorni, nigdzie się publicznie nie odzywał. No i my go wzięli do zboru, że no, musi Grzesiu, być napełniony Duchem Świętym, tak jak my, nie? I tam zaczęliśmy nad nim krzyczeć, modlić się. I ten krzychu do niego, no mów, mów, mów, ci, mów! Krzyczał na niego. Ten Grzesiu tam stał, taki, wiecie, wystraszony. Później przez miesiąc się do nas nie odzywał. Był po prostu... Tak. On mówi, że on potem, jak zaczął się już odzywać do nas, mówi, myślałem, że już do was nigdy się nie odezwę. Mówi, ja po prostu straciłem mówi, świadomość, co tam się działo. mówię jak się urwało. A? Także niestety nasza cielesność, ja dzisiaj patrzę na to jako naszą cielesność w tamtych czasach. No taką po prostu narwani byliśmy. Ten krzychu też później właściwie odszedł od Chrystusa, więc też nie wiem, czy on się nawrócił, czy on faktycznie poszedł, co to było... Natomiast y, wiem, że w takiej wiecie gorliwości i chęci dania komuś czegoś, Czasami. można naprawdę narobić krzywdy, można ludzi y, naprawdę zranić, I, i, i w takim właśnie zielonoświątkowym wariactwie i szaleństwie y, można skrzywdzić ludzi, i można ich im nawet coś w sumie, wiecie, tak z tą dziewczyną, niby coś dać co się okaże potem klęską. i Ja nie wiem, gdzie ona jest dzisiaj, co tam się z nią dalej wydarzyło, jakie tam dalej były jej losy, ale, ale myślę sobie, że narobiliśmy po prostu złej roboty. Nie było tam poprowadzenia jej krok po kroku do poputy, do nawrócenia, do zrozumienia w ogóle, co to jest zaufać Chrystusowi, oddać się Jemu. Tylko takie hura, hura, hura. Cię, nie, będzie ja się działo. Dobrze robić. Nie, no tak. No, ja, mieliśmy dobre chęci. Tak. Ja nie mówię, że mieliśmy no. złe chęci. My chcieliśmy dobrze iść i wszystkim o Panu Jezusie odpowiadaliśmy. No, no, tak. Tylko, że to było takie naiwne. No, to ja było takie... Tak samo robili, takie, no... Jezus, to no to... to, to... Wszędzie, gdzie tylko Gorliwość pozbawiona no. dojrzałości, pozbawiona tak. zrozumienia prawdy, tak. tylko właśnie taka dużo gorliwości, dużo krzyku, mm -hmm. hałasu, ale... To jest No tak, to też wynikało. Może dać drugiemu człowiekowi jakieś to znaczy, to... Może Mówi... takiej nauki bezpośrednio no, nie, nie było, nie, nie ale to właśnie to... tego typu zachowania, zachowania mów, mów do kogoś, no, to, to, co to jest. No, to to, to Mówi... po prostu, jak wiem, ja teraz miałbym powiedzieć, no teraz mów i będziesz mówił językami, tak. to to dramat. Także to są właśnie takie złe wnioski wyciągane z tego typu fragmentów, hmm. gdzie na siłę chcemy doświadczyć rzeczy, nie ufając, że jeżeli to faktycznie Duch Święty działa, jeżeli to, to Jego będzie obecność, Jego dar, to, to On to zrobi bez naszego jakiegoś tutaj sztucznego, wiecie, dodawania czegoś czy, czy na, na, napierania na kogoś, czy, czy wywierania na jakimś właśnie presji, czy, czy, czy, czy no jakichkolwiek takich właśnie cielesnych zachowań. Więc tego naprawdę musimy się wystrzegać jednocześnie, Patrząc na te, mówię, negatywne rzeczy, no, nie, nie idą z drugą skrajność, jaką też obserwujemy, że ludzie gdzieś w ogóle się nie modlą o te rzeczy, w ogóle ich nie oczekują, w ogóle ich nie pragną, no bo mówią, a jak to tak wygląda, to ja dziękuję, nie? Bo oglądają właśnie takich tam Joyce Meyer, Benny Hina i innych Koplandów czy Heiginów, którzy tam szaleją i wrzeszczą językami i widać, jakie tam dziwne rzeczy się dzieją. No I tak jak też, jak tutaj Wam opowiadam z własnego doświadczenia, jakieś błędy, które, których byłem świadkiem i sam też przyłożyłem do nich rękę, w gorliwości, nie? w takiej szczerej gorliwości, ale głupocie, no niedojrzałości. Więc tutaj musimy się tego wystrzegać, jednocześnie zachęcając siebie i ludzi wokół do szukania tej, tej prawdziwej pełni ducha i, i życia w duchu. Czytajmy dalej. Widzimy, że Paweł znowu udaje się do synagogi i przez trzy miesiące śmiało mówił, rozprawiał i przekonywał o Królestwie Boga. Czyli tutaj przez trzy miesiące w synagodze znosili go i pozwalali mu i może nawet zachęcali go i no i Paweł tutaj przez trzy miesiące głosił. I zobaczcie, o czym on mówił. Mówił o Królestwie Boga. To ciekawe. Zazwyczaj wcześniej była mowa, że głosili Jezusa, głosili Zmartwychwstanie. Tutaj pojawia się termin Królestwo Boga. Czy to było jakieś inne poselstwo? Czy to to samo poselstwo, tylko inaczej nazwane? Jak myślicie? Po wejściu do synagogi też już to napisane. Mm -hmm. Właśnie to byli zgromadzeni też Żydzi. Mm -hmm. No przede wszystkim. No. jest mój Chrystus Boży, tylko spośród was On jest. Czyli to, jest jak, to nie jest jakby inne poselstwo. Nie to, że Paweł teraz nie głosił Jezusa, tylko wierzymy, że głosił Jezusa, tak? Jednocześnie Łukasz tutaj mówi, że przekonując o Królestwie Boga. Czyli jakbyście zdefiniowali to Królestwo Boga. Kto, jest, kto to jest Królestwo Boga? To jakbyście to... Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Okay, czyli tu mamy taki wiersz faktycznie, który tak mówi, że Królestwo Boże to nie pokarm, nie napój, ale radość, pokój, miłość w Duchu Świętym. Mhm. Okej. Okay. Czyli znowu to jest doświadczenie czego? Tego nowego życia, które płynie z wiary w Jezusa i które Duch Święty przynosi w nasze życie. Tak. Mhm. Jeszcze jakoś byście zdefiniowali inaczej Królestwo Boże? Przyszedł Król Królów, Pan panu, mhm. Więc On zaprowadzi to Królestwo, tak, które rozpoczyna się od Jego dzieci, od Jego serca. Czyli czytamy o Królestwie Ciemności, o Królestwie Szatana, z którego Bóg nas Wydał. wyzwolił i przeniósł nas do Królestwa swojego miłowanego Syna. To jest Królestwo Boga. Tak? To jest jedno Królestwo. No, jest Królestwo, w którym Jezus Chrystus jest Panem, jest Głową. I jest to Królestwo Boga, w którym Bóg rządzi, w którym On decyduje. I to Królestwo jest w nas, chociaż modlimy się, przyjdź Królestwo Twoje. Prawda? Czyli jeszcze to Królestwo objawi się w daleko większej mierze. I o to się modlimy. Kiedy modlimy się, przyjdź Królestwo Twoje, to z jednej strony możemy się modlić tutaj, żeby ono przyszło w nas i przyszło jeszcze w wielu innych osobach, żeby te, ta władza Boga była pełna, ale też oczekujemy powrotu Króla i ustanowienia Jego Królestwa, kiedy każde kolano się ugnie, każdy język wyzna, że On jest Panem. Wszyscy uznają Go jako Pana i Króla. I, I tutaj znowu nie znamy szczegółów, ale zakładam, że tak jak wcześniej, na podstawie pism Starego Przymierza głosił o przyjściu króla, o tym właśnie ustanowieniu władzy Boga, o, tym, o tej władzy Boga w życiu ludzi. No, jest to tutaj znowu bardzo tak zwięźle przedstawione. I przez trzy miesiące to czynił. Niektórzy zatwardzali się Czyli słuchając, niektórzy nie miękli, nie wierzyli, tylko się zatwardzali i nie okazywali posłuszeństwa. Źle mówiąc wobec wielu, i to zobaczcie, o drodze Pana, czyli tam było Królestwo Boga, a tutaj mamy droga Pana. Więc niestety niektórzy, nie to, że wszyscy, Niektórzy, czytamy, że odłączył uczniów, czyli jacyś uwierzyli, jacyś stali się uczniami Jezusa, natomiast inni, pomimo tego, że słyszeli apostoła Pawła, pełnego Ducha Świętego, pełnego mądrości Bożej i znajomości Pisma, jak mało kto, jeśli ktokolwiek lepiej od Niego kiedykolwiek znał. I zobaczcie, reakcja niektórych jest ponownie zatwardzenie serc i nieposłuszeństwa. To jest tragiczne, nie? Że ludzie mogą słuchać nawet trzy miesiące. To kawał czasu. I nie przyjąć, nie uwierzyć, ale się zatwardzić i zacząć bluźnić przeciwko tej nauce, przeciwko drodze pańskiej. To jest tragiczne, nie? Jak człowiek... To tak jak teraz w to samo... Nie chcą słuchać i wręcz przeciwnie, i jeszcze rzeczą i co najgorsze właśnie, to jest bardzo dziwne. Hmm. Hmm. Czyli nie zawsze problem jest w kaznodziei <śmiech> Nie. Bo czasami wiecie, znowu jak nam dzielimy się Ewangelią, głosimy i widzimy jakieś takie zachowania, reakcje albo brak reakcji, obojętność czy, czy jakieś drwiny, to możemy siebie obwiniać, że to my coś źle mówiliśmy, może nie mamy właśnie pełni ducha i, i jakoś tam w sobie możemy szukać i czasami może powinniśmy, ja nie mówię, że nigdy nie, ale Pan Jezus spotykał się z takimi reakcjami, nazywali Go Bezebubem i, i, i złożyczyli Mu i, i odrzucali Go i również Jego apostołowie. Tutaj mamy trzy miesiące nauki Pańskiej w synagodze, i, nie, i zatwardziali niektórzy. Zupełnie ich to nie skruszyło, zupełnie ich to nie przekonało, zupełnie ich nie przyprowadziło do posłuszeństwa, ale wręcz do bluźnierstw, do, do, do wrogości w tym, co mówili. Więc co mamy robić, jak zaczynają bluźnić? No, odstąpić od nich. Tak? Jak nie chcą słuchać, to na siłę nikogo nie wciągniemy do Królestwa Bożego, tylko tak jak Paweł odstąpił od nich, zostawił ich i odłączył uczniów i codziennie rozprawiał w szkole nijakiego tyranosa. Nie wiemy, co to był za tyranos, ale jakiś prawdopodobnie mówca, który miał tam swoje, swoje miejsce przemawiania. I w jakichś godzinach on przemawiał, a w innych godzinach wynajmował to pomieszczenie, i Paweł tam od niego prawdopodobnie wynajmował i tam nauczał tych uczniów, którzy Odstąpili od synagogi i poszli za nim. I zobaczcie, codziennie, codziennie rozprawiał z nimi tam w tej szkole. Czyli to mi pokazuje, że my też codziennie powinniśmy się uczyć. Codziennie powinniśmy, nie to, że raz na tydzień, w niedzielę, nie tam dwa razy w tygodniu, ale codziennie potrzebujemy się karmić Bożym Słowem. Codziennie potrzebujemy zdrowej nauki. Potrzebujemy pokarmu cielesnego, tak samo duchowego. Potrzebujemy nauki jeszcze bardziej. Dokładnie. Jak to Zawsze Nie, no to musimy sobie ciągle przypominać, żeby nie zaniedbywać codziennie społeczności z Bogiem, modlitwy, słowa Bożego. Słuchać dobrych rzeczy, jeśli mamy możliwość, czas na to karmić się Bożym Słowem przede wszystkim, codziennie. Bo oni, tak jak mówię, nie mieli wtedy dostępu do internetu, nie mogli słuchać kaznodziejów, nie mieli, wiele z nich nie umiały czytać, no. a ci, którzy umieli też, nie, nie każdy miał pismo, nawet Starego Testamentu, to były kosztowne rzeczy. Więc tutaj spolegali na tej nauce ustnej przekazywanej. Mówię, dobrze, jak się dzisiaj spotykamy jak najczęściej, ale też dzisiaj mamy dostęp, każdy z nas ma dostęp naprawdę do Biblii, do materiałów, do dokazań, do nauczania i powinniśmy Jaki z tego nie korzystać. Całą świadomością mamy otwarty przez... przez internet, możemy no. słuchać, nie wiem, z Australii kogoś. Tak, ta, jeśli znamy języki, to wiadomo jeszcze z innych tam narodów, ale ważne jest, żeby no, to robić codziennie. Nie, nie, nie odkładać tego raz na jakiś czas, tylko regularnie karmić się, regularnie wzrastać przez zdrową naukę. Trzymać się tego, co zdrowe, tego, co budujące. To, to jest nam potrzebne. Cichutko. A, cichutko, spokojnie. Działo się to przez dwa lata. Także, zobaczcie, wszyscy mieszkający w Azji usłyszeli słowa Pana Jezusa. Czyli tam do tej szkoły Tyrannosa ludzie, to wiadomo, że nie chodzi, że wszyscy mieszkający od A do Z, ale tutaj myślę, że to jest takie określenie, które oznacza mieszkańców z tych różnych stron, różnych mieszkańców. I, I oni też prawdopodobnie rozpowiadali dalej to, co tam słyszeli. Więc w ciągu dwóch lat to słowo głoszone przez Pawła, no, rozprzestrzeniło się po całej Azji. Jest niesamowite. Bez internetu, bez radia, bez telewizji. Z Panem Boga. Przez z ust do ust. Nie? Niesamowite. Jakie rozprzestrzenianie Słowa Bożego. Mam taki dopisek. Mhm. Piliniusz w liście z Bityni do Trajana napisanym 40 lat później narzeka na chrześcijaństwo. Zaraza tego przesądu rozprzestrzeniła się nie tylko na miasta, ale także na wsie. Mm -hmm. Czyli no. nawet mało tak, ta, ta. To jest ciekawe, jak, jak dzisiaj, kiedy właśnie Ewangelia dociera do tych rdzennych miejsc, do różnych jeszcze zakątków świata, gdzie ludzie nie słyszeli, i jak tam ona się inaczej rozprzestrzenia niż w krajach, tak jak u nas, gdzie ludzie są już gdzieś skostniali w tej swojej religijności. I z jednej strony można powiedzieć, no nie mamy tego samego, co oni. A z drugiej strony przez to, że źródło jest podobne, przez to, że dużo terminów jest podobnych, dużo treści jest podobnych, widzimy, z jaką trudnością jest rozprzestrzeniać Ewangelię w takich właśnie miejscach jak, jak, jak tutaj. Co nie znaczy, że nie mamy tego robić i nie mamy podejmować wysiłków, żeby głosić tę Ewangelię, ale sobie myślę dzisiaj przy tylu możliwościach, jakie my mamy. Ale oni są tam spragnieni oni chcą słuchać, a tutaj nie chcą słuchać. <śmiech> to jest tak. Właśnie, nawet nie chcą. No. Na, naprawdę. To no, no, nie cóż, jak w tej tam... synagodze, nie? Tak. Możesz się mi tłuc do głowy i po prostu latami nieraz i jest tylko zatwardzenie. Jakby twierdzą, to że wierzą w Jezusa, jest... no Albo wierzą, albo nie wierzą. No, różnie to bywa. W różny sposób. No, tamci akurat nie mieli tam swoją lepszą wiarę, twierdzili, tak? Że nie potrzebują tego Jezusa. I do dzisiaj to Żydzi mówią. Wielu z nich zna Ewangelię i, i nadal... Odrzucają tego Jezusa, o którym czytają w Ewangelii. Słuchałem takich tam dyskusji, debat z rabinami, którzy widać było zaznajomieni byli z, z nauką Nowego Testamentu, ale twardo odrzucali Jezusa. Nie? Pomimo <grym> tych różnych dowodów, które słyszeli, i wykładów pobożnych ludzi. Także tutaj jednak jest to dzieło Bożej łaski, z jednej strony, jakieś cudowne otwarcie oczu, otwarcie serc, które jest dla nas niepojęte, jak to się dzieje, że właśnie jedni wierzą, przyjmują, a drudzy jeszcze bardziej się zatwardzają, jeszcze bardziej stają się wrogo usposobieni. W każdym razie widzimy tutaj tą praktykę apostolską, że oni na siłę nie pchali się tam, gdzie ich nie chciano słuchać, tylko otrząsali proch, ogłaszali wyrok Boży, krew Wasza na Wasze głowy i szli do tych, którzy chcieli słuchać. I myślę, że my no, też podobnie staramy się dotrzeć do różnych ludzi, ale jakby wiemy, że no, nie przekonamy nikogo na siłę, I, i, i dzielimy się i nauczamy, i zachęcamy tych, którzy chcą słuchać. Czytamy też, że niezwykłe dzieła mocy Bóg czynił przez ręce Pawła. Także nawet chustki albo przepaski, które dotknęły jego ciała. I tutaj to wyrażenie chustki najprawdopodobniej oznacza te chustki, którymi on się... które miał na swoim ciele w trakcie pracy. To jest takie wyrażenie użyte tutaj. Chustki takie... Ja masz? Masz, które dotknęły jego skóry. Tak, a masz tam wyjaśnienie co to było, to słowo, które tam jest używane? Nie, uczyte. to akurat nie ma. No, to słowo właśnie uży oznacza takie chustki do, do ocierania potu, nie. takie właśnie do pracy, które były nie. używane. To słowo oznacza nie. takie właśnie jakieś do wycierania się. Więc najprawdopodobniej tam, no, brali to co tam Pawłowe <śmiech> z jego warsztatu <śmiech> pracy. To... <śmiech> Jakiegoś rzeczy, nie? No. I o dziwo. Choroby odchodziły. Tak, demony nawet wychodziły z tych ludzi, a choroby rzeczywiście odstępowały, więc tutaj mamy kolejne jakieś takie cudowne. Boże działanie, tak jak przez Piotra wcześniej, jego cień nawet tak, spadał tak. na jakichś ludzi i ludzie byli cudownie uzdrawiani. No, tu jest coś napisane ze skóry jego chusty. Mhm. Martuchy coś. coś. Ta, tak, tak, no bo on robił właśnie ten jak pracował, był wytwórcą namiotów, to właśnie pracował i tam prawdopodobnie używał jakichś takich właśnie skór ze jakichś tam swoich. Do, do, do, do, do, do pracy, nie? Ja się doczytałem, że to właśnie były tego typu jakieś rzeczy, najprawdopodobniej. I wiecie, że dzisiaj też niektórzy praktykują takie rzeczy, że modlą się nad chustkami, czy modlą się i gdzieś tam relikwie. I z jednej strony można powiedzieć noconów, Robią to, co tam robili, nie? No co w tym no, złego? jest napisane, Z, z o, jednej mam... strony w co? No, z wiarą to robili i czemu nie? No, skutki są różne. Tutaj widać, że faktycznie Bóg się do tego przyznawał i cudowne były owoce tego. Natomiast dalej mamy przykład pewnych egzorcystów, którzy. Postanowili wykorzystać to, co może posłuchali, jak Paweł mówił, jak posługiwał się imieniem Jezusa. Więc jacyś żydowscy egzorcyści no, próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad człowiekiem, który miał złego ducha. I zobaczcie, używali takiego zwrotu. Przysięgamy czy zaprzysięgamy, zaklinamy, zaklinamy tutaj to słowo właśnie na Jezusa, którego głosi Paweł. Mhm. Więc, no co, źle i W końcu na tego właśnie Jezusa, który to Paweł głosił, no tamtego, prawdziwego, tak? Paweł głosił tego dobrego Jezusa, więc oni myśleli, że jak wypowiedzą taką formułę, powołując się na tego właśnie Jezusa, który tam uzdrawia, wypędza demony z innych, no to siedmiu synów z Cery, Żyda, arcykapłana, tak czyniki. I zobaczcie, co się wydarzyło dziwnego. W odpowiedzi zły duch rzekł Jezusa znam i wiem o Pawle. Natomiast wy kim jesteście? I rzucił się na nich człowiek, w którym był zły duch i pokonał ich, zapanował nad nimi. Okazał wobec nich taką siłę, że nadzy i poranieni wybiegli z Jego domu. Czyli w, w czym tutaj był problem? Brakuje wiary. No chyba wierzyli. Miało, no. Wiary, wiary, no, no ale się nie w Czyli w nich nie było Jezusa. W nich nie było tej mocy Ducha, która, która była w Pawle. I y, zobaczcie, jak dziwnie ten, ten zły duch tutaj z nimi rozprawiał. Czy powiedział im prawdę, czy ich okłamał? prawdę y, Wiemy, że to są duchy kłamliwe, duchy zwodnicze, a jednocześnie czasami posługują się prawdą. Nie? Mhm. Kiedy mówisz, że zna Jezusa, to czy znał Jezusa, czy nie znał Jezusa? Jeżeli słowo też może jest użyte, co słyszał o Jezusie. No właśnie, znaczy znał Go w takim sensie, że wiedział, kim jest Jezus, czyli miał wiedzę o Jezusie, natomiast nie znał Jezusa, tak jak Paweł go znał. Prawda? Więc tutaj to słowo właśnie znać, no, oznacza posiadać jakieś informacje, posiadać jakąś wiedzę na Jego temat. Coś wiedział o Pawle, znał, no to my też tak czasami potocznie mówimy, tak? A, znam tego, znam tego. Tak. W sensie słyszałem to, tak? Coś tam wiem o nim w tym sensie. Nie? Natomiast no, przez to, że nie mieli Ducha Bożego, przez to, że nie byli ludźmi na służbie u Jezusa, to widzimy, że źle się dla nich to skończyło. Posługiwanie się imieniem Jezusa. I sobie myślę o tych różnych yy, mhm. ludziach, szarlatanach, którzy dzisiaj też posługują się mhm. imieniem Jezusa. Ja. Ostatnio słuchałem znowu takiej właśnie siostry, która kiedyś pracowała u takiego znachora, takiego szamana. W mhm. Polsce? Mhm. Nie, nie, yy, za granicą, tam w Ameryce Łacińskiej. Kasia, jak coś, to my Cię możemy zawieść. Tak? No, pewnie, to spokojnie, możesz sobie poczekać jeszcze. Zabierzemy Cię. Także ona opowiadała tam niesamowite rzeczy, niesamowite tam działy się cuda, które, których ona była świadkiem. I często mówiła też, że właśnie modlitwa była przed tym, wiecie, zabiegami i tak dalej, to nie było Jezusa. To było zupełnie magia. Magia, szamaństwo, spirytyzm. I działy się niezwykłe cuda. Naprawdę opowiadało o takich cudach. Nie do, nie do podważenia. Bezkrwawe operacje. Bezkrwowe, nie? operacje mhm. Niesamowite rzeczy. I, I od razu rezultaty były. Nie? Że ci ludzie natychmiast, mhm. natychmiast byli, uzdrowieni. byli uzdrowieni. A jednocześnie było to duchowe wchodzenie w coraz większą ciemność. Nie? Mhm. Także ona no, jest też taką myślę no, osobą, która, która jest i książka. Już kiedyś zachęcałem do przeczytania tej książki. To jest, nazywa się Piękna strona zła. A, czytałam ją tak. No, naprawdę mhm. warto przeczytać. To jest A, książka, tak, która tak. pokazuje, myślę, jej. wiele rzeczy. Nie, nie mamy jej tutaj tak. chyba. Ona jest w internecie dostępna, bezpłatnie, PDF-y tak. można ją sobie pobrać. Ja, naprawdę zachęcam, bo ona to myślę, rzuca światło. Nie, nie na wiele tych takich właśnie dziwnych zjawisk, które widzimy w ruchach charyzmatycznych. Ona mówi, że jak ona później trafiła do ruchu charyzmatycznego, jak się nawróciła, to dokładnie te same rzeczy były. Te same zjawiska, te same yy, podobieństwa, w miejscach. Także czasami, wiecie, patrzymy na tych właśnie showmenów, którzy krzyczą imię Jezusa i dzieją się dziwne rzeczy i jakoś tak niby czytają Biblię, cytują wersety z Biblii, niby w imieniu Jezusa coś robią, ale tam dzieją się jakieś dziwne rzeczy. Działają jakieś inne duchy. I, i tutaj zobaczcie, to jest myślę naprawdę przykład, który powinniśmy sobie dobrze zapamiętać. Ludzie, którzy biorą imię Jezusa, ale nie są ducha Jezusa, posługują się imieniem Jezusa. Tutaj akurat nie, dochodzi do takiego obnażenia ich no, braku duchowości. Natomiast dzisiaj to często jest dużo lepiej zorganizowane. Na tą scenę, wiecie, tam nie wpuszczają każdego, kto tam chce wejść. Oni ci przechodzą pewien proces przeczesywania mm -hmm. przez mm -hmm. tych tam pomocników, którzy dopuszczają pewnych tylko ludzi na tą scenę. Także tam się jakiś ciężkich przypadków nie wpuszcza. Tam się nie wpuszcza prawdziwych ludzi, którzy mają jakieś, wiecie, takie rzeczy, które by trzeba było zobaczyć, że tam coś się cud wydarzył, tylko takie przypadki, które widać, że łatwo można zmanipulować, mm -hmm. łatwo można gdzieś pozorne cuda wykonywać, więc to też no niestety jest, jest, jest tragiczne myślę w tym, w tym zamęcie charyzmatycznym i naiwności ludzi, którzy dają się tak oszukiwać. A czy w Polsce są takie um, kościoły, zbory, Gdańsku, które jakby... Masz Dorżała, Tomasz Dorżała sobie wpisz, zobaczysz co on wyrabia <grytanie> na ulicach Gdańska w Warszawie Cyrońskiej jest ceroński, jest więcej takich. To Dor Dorżała. Dorżała. Tutaj w Gdańsku wywraca ludzi, wypędza demony. O, co on tam, jakie on tam cuda robi. Uzdrawia ludzi na ulicach. No, można sobie poglądać. Człowiek, który jest duchowo... On się mienia Tak, tam. No. Także pewno pełno jest ich po Polsce też. No, ale jest Jakby napisane, nie do... że zwiodą nawet i chrześcijan. No, jest taka, znaczy, taka że cuda będą możliwe, O ile robili... to możliwe, no, zwiedzą no, by no, wybranych. No, tak. Także no. myślę, że Pan Jezus mówi, moje owce mój głos, głos i za obcym nie pójdą. Możemy tak. na chwilę dać się oszukać, wiadomo, Aha, jesteśmy no tylko ludźmi, ale nie sądzę, że pozostaniemy w jakimś zwiedzeniu, jeśli należymy do Chrystusa. Myślę, że Duch Święty nas oświeci i wyprowadzi. Więc... Yy... To, że człowiek jest niedojrzały i jest dzieckiem czasami, i chwieje się, no to wiadomo, różne rzeczy można mu wmówić i gdzieś tam nabrać. Tak jak widzimy w Koryncie, działy się różne ekscesy i ludzie tam błądzili i potrzebowali korekty i nauki pańskiej. Natomiast no tutaj chociażby tacy ludzie wcześniej czy później, jeśli nie są z Ducha Bożego, to widać to. To, to po prostu coś, to wychodzi w różny sposób. No, no masa tych takich telewizyjnych wielkich ewangelistów się wysypała wyszły afery wyszły jakieś nadużycia no tutaj kiedyś w Gdyni był taki z dzichu, który też przecież ile tam rzekomych cudów czynił i tak dalej a później się okazało, że to szarlatan, oszust i, i to wszystko wyszło więc Bóg obnaża te rzeczy i tacy ludzie wcześniej czy później spotka ich straszny los. Czytamy, że dla takich są naj, największe, najgęstsze ciemności zachowane. W liście Judy mamy ostrzeżenie przed takimi ludźmi i karą Bożą, jaka ich czeka, ale mówi wśliznęli się między was, tacy ludzie, więc tacy ludzie się potrafią wśliznąć, potrafią udawać, potrafią pozorować wiarę i my musimy być czujni. Musimy być czujni i upewniać się, że w ogóle są to, po pierwsze, czy to są odrodzeni ludzie jakiego ducha są to ludzie. Bo to, że ktoś, tak jak oni tutaj, zobaczcie, używają takiego, wydawałoby się, no, poprawnego sformułowania Jezusa, który głosi Paweł, no to nie jest złe sformułowanie. Tylko właśnie z jakiego ducha, z jakiego natchnienia. Pamiętacie wcześniej tą dziewczynę, dziewczynę, Filidę, tak, nie, tak, która też, chodziła za nim? Tak, też wydawało się, głoszą wam zbawienie od Boga. Tak, nie? Tak. To są Boży ludzie, którzy ale z innego ducha. Tak, tak. Więc tu jest, myślę, to jest naj, są najtrudniejsze przypadki. Ludzi, którzy wydają się powoływać na tego prawdziwego Jezusa, ale nie są ducha Jezusa, tak. nie znają Jezusa. I, I tutaj akurat nie mówię, ten zły duch to obnażył, po prostu ich zlał także że nadzy i poranieni wybiegli z jego domu. Więc oby tak i tacy dzisiaj ci różni fałszywi pseudo-ewangeliści czy inni zostali obnażeni. Natomiast przez jakiś czas może im się udawało, wiecie tutaj też... Gdy trafili na takiego człowieka, to się obnażyło. A w innych przypadkach może wszyscy myśleli, że oni też jacyś wielcy natchnieni. Więc yy, przyszedł czas, że to zostało obnażone. Czyli czytamy, że, że wielki strach padł na wszystkich i, i imię Pana Jezusa było wywyższane. Nie? Ale czy to nie jakby, ty bardziej nie wskazuje na to, że powinniśmy się modlić o te dary duchowe? Tak, oczywiście. Bo właśnie, żeby ich yy, yy, chronić się nawzajem jakby... No tak, przy, powinniśmy przy też sytuacjom. wzajemnie się przestrzegać. Tak jak tutaj, ja nie mówię o tym dorożale po to, żeby kogoś atakować, tylko po prostu jest to dla mnie przykład człowieka, takiego właśnie no wilka w owczej skórze. Człowieka, który zresztą z szkoły tego Celeńskiego, no to jakby nic innego nie robi, co Celeński robi już od lat. Nie? Ostatnio oglądałem jakiś tam taki reportaż tam od Cerańskiego, byłem w szoku, ile tam ludzi jest jakiś czas temu tam była garstka jakichś takich, widać ludzi no, z takiego ciężkiego marginesu, a teraz widzę tam... To jest ten więzień kiedyś? To, tak, usłyszała. tak. Ten, ten były więzień. przestępca. No, ale widać, że to rośnie, że gdzieś to zatacza coraz większe kręgi i coraz więcej ludzi się nabiera. To tam miał ostatnio u siebie takiego czarnego krzykacza i jak oglądałem, to tam się działo no to po prostu kopia Benchina. Te same zachowania, te same techniki, ta sama manipulacja. Normalnie szok. I, i, I widać, że, że grono tych zainteresowanych rośnie. Ludzie się nabierają na to. Ludzie szukają, wiecie, tych ty, ty, ty, ty cudownych jakichś doświadczeń przeżyć i ci ludzie to fundują. Oni są w stanie w jakiś sposób to wywołać te, te, te zjawiska, te doświadczenia. Znaki z jakiego ducha, nie wiem, na pewno nie z Bożego. To, co tam obserwuję i to, to, ta nauka, którą oni głoszą przede wszystkim, no nie jest Bożą nauką. To nie jest wywyższanie Chrystusa. Tam są inne rzeczy w centrum. Więc to, to pokazuje mi, no, że to nie jest z Ducha Bożego. Natomiast e... Musimy naprawdę mieć się na baczności. Nie wszystko złoto, co się świeci, jest wiele podróbek, jest wiele szarlataństwa, jest wiele właśnie takich synów z Cewy dzisiaj, którzy niby coś tam mówią dobrego, ale to nie jest, nie jest to samo co Paweł. Więc tutaj naprawdę módlmy się o, o, o, o Boże światło i mądrości. I nie dawajmy się nabrać na te wszystkie krążące historyjki i historie, które ludzie rozpowiadają, że to, czy tam, to wielkiego się gdzieś dzieje, czy wydarzyło, czy będzie działo. Tylko badajmy duchy i patrzmy na naukę, jaką ci ludzie głoszą na życie, jakie życie jest prezentują. W życie człowieka, jest owoca, prawda? To jest tak. Ja. Pobudmy się, kochani. do Ciebie, dziękując Ci za to nowe życie, które mamy w Panu Jezusie, za dzieło Ducha Świętego w nas, za otworzenie naszych ślepych oczu, za przywiedzenie nas do miejsca pokuty, do miejsca wiary, że słysząc Ewangelię nie zatwardziliśmy naszych serc, nie zbuntowaliśmy się, nie przekleliśmy naszego Zbawiciela, ale uniżyliśmy się, ale zaprosiliśmy Go do naszego życia. Oddaliśmy się Jemu w posłuszeństwo i mamy to nowe życie, które On podtrzymuje, pielęgnuje. Pragniemy wzrastać w poznawaniu Ciebie, pragniemy wzrastać w duchowej dojrzałości, owocności dla Ciebie. Nie chcemy zatrzymywać się, nie chcemy patrzeć tylko wstecz i opowiadać świadectwa z przeszłości, ale Panie, pragniemy dzisiaj wzrastać w poznaniu Ciebie, kochać Ciebie szczerą miłością nieobłudną i wzrastać w poznaniu Ciebie i owocności dla Ciebie. Prosimy, napełniaj nas Twym duchem, napełniaj nas mocą z wysokości, obdarzaj nas Twoimi darami, i używaj nas, Panie, jak sam chcesz. Modlimy się o to dla nas samych, dla naszych braci, sióstr, o obecność i działanie Twego Ducha w Twoim Kościele, o wywyższenie Pana Jezusa. I Panie też o tych wszystkich, którzy są zwiedzeni, czy to martwotą religijnego katolicyzmu, czy fałszywą nauką Świadków Jehowy, czy tymi różnymi charyzmatycznymi szaleństwami. Gdziekolwiek, Panie, jest to odstępstwo, gdziekolwiek jest to szatańskie zwiedzenie, oszustwo, modlimy się o Twoje otwarcie oczu, otwarcie serca, Twoje zbawienie i wyzwolenie ludzi z tych więzów. Prosimy, kochany Panie, o Twoje zbawcze działanie i też ochronę Twojego kościoła i łaskę, żeby trwać w prawdzie i żeby Twoje światło jaśniało w pośród tej gęstej ciemności. Niechaj Tobie, Panie, płynie cześć i chwała, i dziękczynienie, i uwielbienie z naszego życia. Amen. Aha